Dobry wieczór wszystkim, nikt się nie wierzył, że, że to spotkanie się uda po latach, ale się udało. Jeżeli się nie mylę, to staraliśmy się umówić na wspólnego Skype'a i pogaduchy o grach około pół roku, jeżeli nie, nie, nie więcej. E, jakby ktoś nie pamiętał, a pewnie nikt nie pamięta, nazywam się Piotr Gnyp. Obok mnie, wirtualnie, jest Aleksander Remlich, Aka Kender, tak zawsze mówiłem. Witam. Jakub Tepper, Aka Tarczan, prosto z z Japonii. Cześć. I nasz radiowy najbardziej głos Sława, czyli Sławki. Dobry wieczór. Rysław teraz sobie brzuszki. O, tak, o. Tak. <laughs> tak. Jednocześnie pajacyki, brzuszki i pompki na jednej ręce. Tak Generalnie z wersji True Game przyszedł do wersji Fit. A, a przyznamy się, że tak nas zaskoczyło, że jednak nam się udało spotkać, że nie za bardzo wiemy o czym chcemy powiedzieć, ponieważ ten problem był taki w dalszym planie, że i tak nikt się nie dowyżą. Ale mam taki sprytny pomysł, że skoro jest 10 lutego, a za dni są walentynki, to możemy poruszyć trudny problem miłości i gier wideo. Bardzo kochamy gry. Uwielbiamy wręcz. O tak, Kochan, kocham też a... ciężkie tematy na, na początek. Może a... na rozgrzewkę. Boże. No, ale, no, no bo, bo, bo dla mnie... Że... Że nas bardzo długo nie było wspólnie razem, Powiemy, co się z nami działo i przywitamy się tak wiesz, bardziej konkretnie, także Piotrze może powiesz co robiłeś w ostatnim czasie mogę się pochwalić jedną akcją, która mi wyszła nie wiem czy ją znacie ale po jakimś dłuższym czasie planowania wyszło mi coś co się nazywa nieskończona opowieść myślałem, że marynarka z... A z mar ma ma marynarka <śmiech> też <śmiech> ale powiem o nieskończonej opowieści bo, bo to jest tyle fajne, że zawsze mam takie wrażenie że w tym marketingu na który wszyscy przyoczą, to się da zrobić dużo fajnych rzeczy za cudze pieniądze jeżeli się chce i się jakoś to dopnie i miałem gdzieś taki pomysł głowy, żeby napisać z najlepszymi pisarzami polskimi interaktywne opowiadania. To znaczy, że pisarz daje pierwsze zdanie, a potem czytelnicy dopowiadają jakby to, jak ktoś ma dalej potoczyć. I on się jedno i tą fabułę toczy. I ta akcja się udała. I w tym momencie jest też czwarty autor. Czyli mamy pierwsze podanie z Jygmuta czyli autora bezcennego i trilogii z Piotrem Szackim. że też Piotr przeklinał z Krakowa. Jest uwaga, uwaga czy moje marzenie od początku. Jacek Dukek, który mówił o, o jezu, jakie dobre opowiadanie i, i, i dziwne. O hipster, terrorze i topieniu w susach, sushi i napychaniu i topieniu w kadziach ze Starbucksa y, burżuazji przez, przez biednych hipsterów w formie rewolucji społecznej. E, a teraz jest Jacek Piekara. Czyli o, wszystko dobrze u Ciebie ogólnie, tak? No, le, lepiej do błody, ale średnia jakoś tam, tam żeby się I powiedz o tej marynarce w Azji jeszcze. Marynarka, Marynarka to ma trzy lata w ogóle, bo, bo, bo plan, żeby dresowe dresowerkami z paskami do Marynarki był długo. Ale jest, no jest, wisi, jest zdjęcie, które nawet się pojawiło na forum Poligami swego czasu. No Marynarka jest naprawdę konkretna, tylko <śmiech> zabrakło jednego paska. Wiesz co, nie było bluzy z trzema paskami do kupienia tanio, bar, bo ja nie wiedziałem jak to wyjdzie, więc jakby nie chciałem przeinwestować w ten pomysł, bo naprawdę nie wiedziałem. I kraczy też nie wiedzieli co Ale jak będziesz w Wietnamie, to zrobisz już z trzema paskami. Tak? Już wiesz, że to jest super pomysł. No wiem, czy znaczy wyglądało to dobrze. No Teraz jeszcze spodnie, czekam aż dojdą. Mogę powiedzieć, że spodnie to będą bojówki z tego samego materiału. I one właśnie Uf. mają stamtąd dojść, tak? Tak, tak. Bo już nie I nie ty jesteś przekonany, że one dojdą, tak? Tak, gdyż krawiec był tak zaskoczony, że, mu wyszło, że mam go w znajomych na fejsie i mi wysyłał, że już są i wysyłam. Wow, to, czyli mówisz, że opłaca się pojechać do Wietnamu, żeby sobie coś uszyć tam. Tam bo, tam, bo tam generalnie jest tak, że te tam jest od i ci, ci, gdyż tam się wszystko tak czy na coś szyje, z, za, te, ci biedni wykorzystywani ludzi przez korporacje, prawda, tam pracują po godzinach, w związku z czym mają dobrych krawców i jak idziesz to, bo, to, bo generalnie to ma narkoszem nie w Wietamie, tylko w Tajlandii, na tej głównej turystycznej ulicy Kaosan, ona się wydaje, że nazywa. Ci kraft to są tak co 3 metry i zaczepiają się, że boss, boss, mister, nice shirt, nice suit, żeby wejść i uszyć. No i takie rzeczy tam się szyje, oni szyją generalnie w ludzkich warunkach, w ciągu doby ci szyją garnitur, zbierają wymiary i ci dają. Jest to całkiem tanie, tylko są dość zamknięci w większości na pomysły, niestandardowe, to jest Ale takie standardowe, zbierają wymiary i szyją z różnych materiałów. A jakie są ceny? Tak, przepraszam, przy okazji, bo ostatnio sobie po raz pierwszy w życiu postanowiłem uszyć tak garnitur na miarę bez I no i jako, że moje wymiary cały czas się zmieniają, to tak wyszedł. Ale powiedzieć, a... że cię powiedz, że mniej, coraz jest a nie więcej jeszcze. No jest troszkę mniej mniej, tak. E... No jak to troszkę. Słuchajcie, jak poznać Rosowa, to był szczęśliwy i, i dużo jadł i dużo grał. A teraz jest złośliwy, wychudziony, wiecznie dożywiony, i wściekły biega. Więc tak, strasznie, strasznie silny. Z, z takim z pianą z na usta. Potracił ja, to męczę, szczęście. Męczy ta żeby nie robił żadnych głupich ćwiczeń, tylko żeby kupował sterydy. Tak, super, dzisiaj już ty... pierwsze cztery zastrzyki sobie zrobiłem, tak. bo, czuję się świetnie. <laughs> bo, bo nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, w ilości sztuk, co najmniej dwa, jak wyliczyłem, zainteresowanie tym podcastem na, na środowiskich ładach internetu, że pierwszą część rozmowy prywatnej, która się odbyła, była właśnie o, jak, o tym, jak to mówią gracze, spotykam się, to nie mówią o tym, co grają, tylko jakie ćwiczenia należy wykonywać, żeby tak, być tak. fit. Ja usłyszałem o szóstce Wejdera, i napisałem to przez V i A, ale na szczęście Google mnie nie Bo masz już... nawyki, Wejder ma miecz świetny i obcinają mu ręce. Ale mówiliśmy jego. o tym, że szóstka Wejdera jest ogólnie passe. Nie, nie polecamy że nie. I że nie polecamy. Także nasi drodzy słuchacze, jeśli wy wszyscy w liczbie dwóch lub trzech chcecie robić szóstkę Weidera, to nie róbcie. W świecie mail modelingu tego, rychować to już jest <śmiech> <śmiech> A jest to brutalny świat, siedzaniający. Brutalny bardzo. Właśnie tych walentynek i, i miłości. To, że kochacie gry, to wiem, czy, gry, czy was jeszcze kochają? Bo ja mam wrażenie, że te gry nas, nas mniej kochają. Takie. Wiesz co, ja mogę powiedzieć o sobie, bo miałem przez długi czas e, kryzys w graniu i tak naprawdę miałem poczucie, że nie mam w co grać i, i wszystkie produkcje, które wychodzą są mocno wtórne i no, w dużej mierze nastawione na e, kolejne <coughs> wcielenie jakichś tam głośnych strzelanek. E, długo... A kiedyś kochałeś strzelanek, dodajmy. Kiedyś tak, kiedyś tak. Na, naprawdę, naprawdę <coughs> byłem mocno zmęczony tym, tym, e, tym zagadnieniem. I, I właściwie dopiero tak ostatnio <coughs> prawdziwe emocje przeżyłem przy pierwszym epizodzie e, The Walking Dead, który, który, który z, z, dużym, z dużym opóźnieniem e, przeszedłem. To jest jedna, jedna z nielicznych gier, przy których naprawdę płakałem na końcu. E, to, to, to było naprawdę dla mnie bardzo, bardzo, mocne, bardzo mocne przeżycie, bar, bardzo się wczułem w tę grę. więc. Jest jeszcze nadzieja dla mnie z tego, co... Tu... Znaczy, nadzie nadzieja się, nazywa się Wolf Among Us, która tak, ma już dwa to epizody. Jest, to, jest, to jest oczywiście kolejny typu, który zagram, ale jeszcze kubka wstydu jest do, do, do zmniejszenia wcześniej. No, znaczy, ja to miałem wcześniej takie, takie... Bo ja w ogóle jakby stałem w do tych wszystkich hardcorowych czy mówimy, że są za długie, za nudne i za powtarzalne. na taki, taki manifest turysty kontentowego, jak się nazywałem czego teraz oczekuje od gier, to ci podrzucę, bo wydaje mi się, że, że będziesz się mógł w całości pod nim podpisać. Okej. Okay. To teper mów, Jakubie. U mnie wszystko super. Ja... Y... Aha, mówimy o miłości do gier, tak? Nie, najpierw... No. Tak. No, to też, to że no, później. Aha, no miłości to... do butów najpierw. Ja nie mam takich super marynarek jak Piotrek niestety, więc nie mogę się tym pochwalić. <laughs> Ale no i, i też nie, niby wszystko dobrze, ale też nie do końca, bo jak zapewne wszyscy wiecie, wczoraj e, po wielu miesiącach oczekiwania e, Nike wypuścił te buty, które były w kolaboracji z Kanye Westem w wersji cało i się rozeszły w 4 minuty i, i tylko na Nike.com stronie były dostępne i nikt ich nie mógł kupić. I już dzisiaj pojawiła się aukcja, która została wywindowana do bodajże 16 milionów dolarów w ogóle za parę tych butów. Jakie są buty? No, nie, nie kupiłem. A co się A... robi z takimi butami? No, nosi się. No, tak? Jak to się nosi? Tego kasę? Wiesz, co? To jest, to, jest, to jest trochę tak, że. Znaczy, no, są osoby, które nie noszą wiadomo, tak? Tylko kupują, żeby sobie położyć na półce. I ja też mam kilka takich par właśnie teraz, które mają powiedzmy po 15 na przykład lat. I są nienoszone jeszcze i są w ogóle super. Ale założyć się, wiesz, teraz to już jest tak żal. Nieco. No rozumiem, tak. A czy one też mają jakąś taką wartość i, i to Tak, no sposób... mają dużą i wiesz, i, i dlatego z, je, ja stwierdziłem, że się taki po prostu pozbywam i wie, to można sprzedać tam za jakieś niezłe pieniądze, zwłaszcza jak na buty bo no bo jakby wiesz no, było nie było buty to jest przede wszystkim rzecz donoszenia tak nie no rzecz donoszenia tak więc wszystko fajnie ale no, też ile można sobie tam zawalać wiesz ja nie mam takiego domu jak Rysław, żeby wstawić tam sobie 1500 planów yy, yy, wie, takich okay, tak tak yeah. dokładnie, dokładnie zapytaj ty oglądałeś seks w wielkim mieście kiedyś Cztery bierze? ja nie chyba może ja jak, taka postać Keri, tak. która też tak buty zbierała jak ty. Tak? Nie, no. nie, nie identyfikuję się z tą, z tą panią. Ale ja. myślałem, że bardziej o inspiracjach na przechowywanie albo na, na ten... Z przechowywaniem to jest wiecznie problem, wiesz? Tym bardziej, że nie ma jak kupić porządnych pudełek, więc po teraz w pudełkach, ale jak układasz jedno na drugim, to z kolei się trochę załamują te pudełka, wiesz, i, i są nierówne, więc to też nie jest taki prosty temat. Także już mówię tak bardzo nie na temat tego podcastu, że myślę, że powinienem jest... <laughs> Nie. nie, ale w tych kartonach można też na przykład gry przechowywać, więc to jest. Albo stare konsole. Tak. No tak, tak. I jak w grę przy... po bokach, to się nie zajmą, bo będą wytrzymałe takie tylko tej... Albo możesz zrobić klon gry Flappy Bird o nazwie Flappy Shoes albo Flappy Nike. <śmiech> o, ale, zda, ale zdolnie, Rysław, jak zawsze przyszedłeś do tematu gier. Przepodziewiałem się to, wiesz, <śmiech> <trochęś> uratować <śmiech> sytuację. Flappy Bird niestety nigdy nie uruchomiłem i chyba już nie będę miał okazji. Nawet nie mam tej gry. Niestety. Też nie mam, ale możesz kupić iPhone'a z tą grą. Słyszałem. Jest ponoć tak na eBay. Kr Kr Kruger też próbował na, na Facebooku, ale pisał, że ma na sprzedaż. Moje dziecko ma i ma jakiś tam chory wynik. Natomiast ja spróbowałem 3 czy 4 razy. Uznałem, że to nie na moje nerwy i skasowałem. Nie wiem. Skasowałeś? Skasowałem. No i straciłeś, widzę, twój iPhone straci na wartości. Straci na wartości, tak, bo mój iPhone jest nic nie wart w zasadzie. No właśnie. No, a jak mówimy o grach na telefony, to, to ostatnio, szczególnie w trakcie, w trakcie wakacji z moim synem, Cat the Rope to był hit numer jeden i, i wszystkie części Cut the po prostu grał sobie on, a jak nie potrafił czegoś, to grałem ja i to całkiem fajna gra, ale każdy chyba już grał i przeszedł, także nie jest to nic ciekawego. No. Tak, Rysław, teraz ty, bo ty masz, masz tą kolejkę 30 tysięcy gier planszowych i 20 tysięcy elektronicznych. No, tak, naprawdę, tak naprawdę to hmm, ja gram mało. Mhm. Znaczy, nie gram tyle, ile bym chciał. A, e, a do, bo dobra. To organizowałem, ja Współorganizowałem też festiwal gier planszowych, który wczoraj się zakończył w moim mieście w Brzegu i na którym było mnóstwo osób i chyba wszyscy fajnie się bawili. E, także rzeczywiście jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o gry, to, to coraz więcej na planszówki, coraz mniej na, na konsole i komputer, ale na przykład zbudowałem sobie Steam Machine, z takie swoje, taką, taki parowóz, czyli peceta do gier, stricte i wyłącznie, stoi pod e, telewizorem, jest podłączony przez HDMI do telewizora i, i przez kabel e, optyczny do wzmacniacza i zaraz po odpaleniu uruchamia się Steam w tej wersji Big Picture i, i trochę na nim grałem, jest prawie jak na Xboxie? Jest, znaczy te gry, które obsługują pada i to wyglądają naprawdę bardzo, znaczy i jeszcze jakby są, są w odpowiedniej jakości graficznej to wyglądają fantastycznie. No Outlast na przykład, wydaje mi się, że wygląda na PC -cie chyba trochę lepiej niż teraz niż na PS4. Teraz ta, ta gra wyszła też na PS4 i wydaje mi się, że na PC -cie jednak jest trochę lepiej. Um, ale no nie wiem, jakoś Cały czas wygodniej mi się gra na, na konsolach, ten jakby in, interfejs i całe środowisko działania jest dla mnie przyjemniejsze i jeśli chodzi o nowe konsole, to, to bardziej mnie przekonuje mimo y, słabszej wydajności Xbox One, jakoś tak nie wiem Hmm. Może się do systemu przyzwyczaiłeś? Poważnie. Pewnie tak, pewnie tak. Znaczy przyzwyczaiłem się na pewno do GameScore'a, do tego, że, że mam znajomych łatwiej dostępnych, tak mi się wydaje. Natomiast e, startowo też gry były najlepsze na Xbox One, bo w zasadzie na, na PlayStation 4 był tylko Reizogan z tych, z tych takich fajnych. I yeah. Fajny był No znaczy jest. Natomiast na, na X, Xbox One i, i Dead Rising 3 i Rise, który wbrew pozorom wcale nie jest taki beznadziejny, bardzo przyjemnie mi się grało i Forza, i Max and the Curse of Brotherhood fantastyczna platformówka, którą bardzo polecam wszystkim osobom, które mają Xbox One, i to pierwsza gra, którą wymaksowałem w ogóle na Xbox One no i jednak... Znaczy trochę mnie przytłacza wielkość mojej biblioteki tej Steamowej, bo jak sobie policzyłem, że mam tam ponad, znaczy pod 300 gier, których większość nie widziałem na oczy tak naprawdę. No i w się wyprzedaży. No tak, tak. Ale po, pociesza Słysza. mnie z drugiej strony taka sytuacja, że mam kolegę, który ma tych gier chyba około 400, plus y, całą, chyba wszystko z Goga, y, z Good Old Games i... Y, Plus jeszcze kupuję na wyprzedażach takie gry w formie fizycznej i u niego w, pokojach, w pokoju już sto, stoją takie stosy. Już nie ma jak na półkach ustawiać, bo bez tego ustawia pionowo w kolumny. i Idąc na przykład do łóżka lawiruje między tymi kolumnami, co jest grą samą w sobie. Tak, to może tak nie jest domino z tego. Tak. Naprawdę. tak. I, i te, tak sobie właśnie policzyliśmy, że gdyby chciał zobaczyć te wszystkie gry, to musiałby w zasadzie teraz przejść na emeryturę i już nic nie robić do końca życia, tylko grać. To, to się nazywa inflacja kontentu. Trochę tak jest, no, że wydaje mi się, że, że gro tych gier już, już nie będę miał nawet szansy zagrać tak porządnie, odpalić na chwilę może, zobaczyć, tak? ale nie, nie ma już takiej, znaczy trudniej o, o, o tytuł, który tak wciągnie całkowicie, bo cały czas w, w, masz w myślach taką sytuację, że jest jeszcze tego tyle, Tyle innych tytułów, których się nie widziało, które warto sprawdzić, i które rozpraszają twoją uwagę. No, na o tym kiedyś nawet, fali to do no, dawno temu. Mm. Właśnie, że wszystkiego jest za dużo. Jest za dużo, zdecydowanie to jest za dużo. Jest klęska urodzaju tak naprawdę. Jest, codziennie wychodzą nowe, nowe pozycje. Nawet jeśli nie wychodzą danego dnia, to się pojawiają wyprzedaże. Wyprzedaże, które powodują, że coś... Każe ci to kupić, e, nawet czasami nie zastanawiając się, o jest za 1 euro, to żal nie wziąć. prawda? tam niekiedy kiedyś sprawdzę. Tak naprawdę to leży no, gdzieś tam e, w odchłaniach dysku twardego, niekochanej, nielubianej, nigdy nie uruchamiane. I później ja pojawiają się cyfrowe upiory. Tak jak się właśnie uduczyłem wyprzedaży wszystkiego, nie kupuję nic, bo to bez sensu. O, tylko jak ktoś potrzebuje zagrać swoje ideje, kupuje, na szczęście ta potrzeba jest rzadka bo jak mówi Kenner, to te, te gry są bardzo takie same yy, i na dłuższą, te nużące. Dlatego, że zgodnie z teorią gier, mogę powiedzieć o teorii gier, bo... O, zasadzie, no, z ludologia. Tak. Znaczy nie, nie, nie ludologia, ale też, że, że jeżeli poznajemy zasadę, dopóki badamy zasady działania gry, to jest intrygujące. Jak już poznamy, to, to jest, jest powtarzalna ta zasada, to jest krona nas ludzi, No więc te wszystkie strzelanki, czy gry akcji no to szybko poznajemy wszystkie możliwe chwyty, i potem tylko już musimy masterować kolejne umiejętności na coraz trudniejszych poziomach i bosach, w związku z te gry są e, coraz bardziej nas trudne. Mimo rosnącego poziomu trudności, więc jeżeli nie ciągnie ich za sobą fabuła, która zwykle jest no, służebna i drugorzędna i słaba, to sorry, ale nie, czy mi się już nie chce. Znaczy nie, nie widzę sensu. No, Czyli, ostatnia... czy, czy... Czy nie widzisz sensu w grach takich typowo zręcznościowych, które nie wyniosą za sobą żadnej fabuły, a jedynie dają ci takie odprężenie. Jeżeli trwają powyżej dwóch godzin, to nie widzę, bo to bez sensu. Ale nie, chodzi mi na przykład o takie tytuły iPhone'owe, jak na przykład Super Hexagon. No nie, no nie, gry, które trwają 5 do 5 minut i do, do, nie wiem, do przerwy między stacjami metra, no to jest to jasne, to, to, to można w niej się wybawić. Ale one trwają naprawdę bardzo, bardzo krótko. I przez to cię wciągają. Także zmieniają konfigurację, zmieniają wyzwanie. I przejście poziomu trwa, nie, nie inwestujesz to pół godziny, godziny, dwóch godzin. Um, mam taki szukat makta na trzeciego, którego niedawno odpaliłem, wcześniej jakoś mi się wymknął i nie miałem szansy. I jej, jak mi się podoba w tej grze i stylistyka, i narracja, i muzyka, i mnie to mi się wszystko podoba. No to to smutne, ale nic, co mi się w tej grze podoba, to, są, to jest, to jest, to jest kill, rozgrywka, rozrywka. znaczy pierwsze dwa poziomy fajnie, po, połatałem, postrzelam, porzucamy się, porobiem slow motion, ale wiem, że ka po każdej fajnej cząstej fabuły dochodzę do tego momentu, kiedy wykonam te same ruchy po raz tysięczny i niech się nic nie zmieni. Znaczy, to tam, tam nie ma nic nowego, tak? schowaj się, strzel, i, i po pierwsze to jest szkodliwe dla, dla, dla samej opowieści, no bo jednak opowieści, które są przerywane takimi, nie wiem, półgodzinnymi do godzinnymi etwami, żeby być monotonnie jednocześnie, właśnie, zależy od tego, jak bardzo jest ona skomplikowana w strzelaniu, ale jednak chowasz się, rozstrzasz się do motion. Zaczyna mnie nudzić. Tak? Ja czekam, co będzie teraz z tą powieścią. Jestem taka scena na początku, kiedy jest przesłuchanie jednego z Pana złoczyńców. Je, jakbym chciał mieć możliwość teraz ścieżki dialogowej, jak w Walking Dead, o którym mówił wcześniej Olek, czy, czy, czy Wolf żeby z nim pograć i wyciągnąć informację, co się dzieje. Także w tym momencie ta tajemnica, ten krótki element jara mnie bardziej, niż zacznie kolejne setki wrogów. Czyli wracając do tego do turysty kontentowego, interesuje mnie oglądanie zawartości, natomiast zwiększący się poziom trudności nie jest już dla mnie. Znaczy za dużo z tych tytułów i bardzo podobne do siebie tytułów, czy powtarzam tytułów w shooterach, czy w grach akcji. Bo tak naprawdę dochodzimy do punktu, kiedy nie wiem, Call of Duty od Battlefielda różni nazwa i, i, i jaki mundur mam w kolei tytułów, do których strzelasz, tak? Aha czy dobrym kraj od innego podobnego slashera, też nie różni nic, więc jeżeli to tym nie idzie naprawdę fascynująca fabuła i historia, czy opowieść, to, to, to, to ja nie widzę, tak? znaczy, jestem zły, że, że to robię. Wydaje mi się taką grą, która była dobrze wyważona, jeśli chodzi o wszystkie elementy, to był ostatni Tomb Raider. Tam. A, bo tak, bo tam była ciekawa historia i tam były bardzo różne zadania i one były też krótkie misje. Ja mam, taki, mam, mam też taki e, e, e, z gry z, z, z grami, że są za długie plansze, no, za długie poziomy. Jak sobie patrzę, jak my teraz konsumujemy tą rozrywkę, to, to, to myśmy się przystosowali mentalnie do odcinka serialu, który trwa maks 40 minut. Tak? Znaczy ta była może mieć 12 godzin, bo tyle ma sezon jakby z serialu. A takie pojedyncze posiedzenie to jest 40 minut, tak naprawdę, 45 godzin. I po tej godzinie już czujesz, w że mówisz, coś jest nie tak, to już jest za długo. No a te poziomy trwają po godzinę, po dwie godziny, po trzy godziny. Pamiętam, jak kończyłem tego nieszczęsnego Bojaszoka Infinite, który się kończył z cztery godziny, jak dla mnie, i byłem już zmęczony i tam, bo, bo, bo, bo ta historia się nie odkrywała. bo straszliwie sztabowa inna w środku, tak, znaczy pójść na dół zrób coś tam, to nie miało żadnego znaczenia dla opowieści. Dla mnie przynajmniej. W związku z czym na tryb ciekawy świat, ładny, to, to go skończyłem finalnie, ale byłem tym, że całe środek może było wziąć i wyrzucić, one, bo dla mnie wtedy byłoby dużo, dużo lepsza. A akurat Bajosho Kienfenic to dla mnie jest przykład gry, która ma właśnie cie, cie, ciekawą oś fabularną, natomiast jest gra jako taka jest wyjątkową. Miałka. Miałka. Ale, też, ale też, że historia opowiadana, kiedy przychodzisz do miasta i się co się dzieje i późniejsze wydarzenia są absolutnie bezsensowne i nie znaczą Kogoś szukasz nie wiadomo po co, po to, żeby wrócić tak, w jakieś inne miejsce. Do fabuły to nic nie daje, a tak, na, tak naprawdę Początek fajnej historii zaczyna się w momencie, w początku końca, czyli trzy godziny przed końcem tej gry, kiedy faktycznie czegoś się doda, jest coś, co Cię pcha dalej, a jesteś już tak wymęczony tym strzelaniem i, i bezsensownym, że zaczynasz się nużyć, znaczy, ja się nużę, tak? Mówię, gry oparte na, na, na rosnącym wyzwaniu, to jest dla mnie era piksela łupanego, że tak się wyrażę, e, kiedy mieliśmy automaty, które nas wymuszały wrzucenie, wrzucenie kolejnej monety. E, I wtedy wiadomo, albo jak jesteś dobry, to nie, nie wrzucasz i kończy ci się albo skin, albo, albo pieniądze. W momencie, kiedy mamy taką celę w domu, kiedy oglądamy dużo innych rzeczy, bo zauważcie, że gracze się bardzo zmienili. W sensie granie w gry wideo stało się czymś absolutnie normalnym. Tacy ludzie jak my, dla których zagranie, nie wiem, tego Maxa Pena czy Walking Dead jest tożsame z wyjściem do kina. tak? To są rozrywki wymienne. Granie w gry nie jest wyznacznikiem życia, nie jest definiującą ciebie czynnością. jest jedną z wielu czynności. A jak patrzymy wszyscy, to content dąży to nie tylko właśnie w grach, ale też w filmach, w serialach, w muzyce, w książkach, w każdej innej aktywności. Wszystko jest coraz tańsze i z tego coraz więcej. Zauważcie, że za tą rozrywkę praktycznie już nie płacimy. Znaczy, nawet będąc legalnymi, można sobie oglądać na rozmaitych tam iplach Hulu, nie wiem, HBO, które kosztuje tamcie 10 zł za miesiąc, czy tam 30 zł za miesiąc, gry są ci wpychane zadarmo na promocjach, teksty tworzą się same, wyprzedaże na Amazonie, na Kindle się zdarzają codziennie, Bookrage, nie wiem, Humble Band, wszystko to zdarza do jednego że na świecie staje jedna, jedyna wartość niezmienna, która jest sensiczna, to jest czas. Tak? Bo wszystko inne, wszystko, hmm. wszystko staniało. Miejsce w przestrzeni dyskowe? Stary, no gigabyte za złotówkę, tak? tak jest. E, nie wiem. E, gry 0 zł, 1 zł, free to play, e, cokolwiek. Książki, dolar, zapłaci ile chcesz, muzyka, Spotify, 30 miliardów kawałków za 10 zł, miesięcznie, albo za darmo. I nie ogarniasz, tak? I w no nie. Widzisz, to, to wymaga też, znaczy to się, pojawia się też taka sytuacja, w której oprócz tego, że w Twoim życiu zawodowym coraz częściej wymagana jest ścisła specjalizacja, żeby odnosić jakiś sukces, prawda, musisz znaleźć sobie niszę, w której jesteś dobry, bo trudno być, trudno być dobrym we wszystkim. Tak samo w rozrywce. Znaczy, ja to nie wiem, czy ścisła specjalizacja, bo moim zdaniem właśnie nie, bo um, jak teraz się czasami a jeszcze się zdarza, że dostaję maila z pytaniem, jak żyć i co, co robić. To... <laughs> To, to, to, to mówię przede wszystkim, nie stwórz swój zawód, tak? Bo ta technologia idzie tak szybko i zmienia wszystko, że nie wiemy, jakie będą zawody za dwa lata, albo za trzy lata, jakie będą zawody. Znaczy, że sobie wymyślimy zawody, na których myśmy się wychowali, czyli powiedzmy bloger czy, czy dziennikarz internetowy, czyli koleś, to to jest połączenie dwóch zupełnie rozłącznych kiedyś gatunków, tak? Kolesia, który umiał pisać i był humanistą. Z kolesiem, który pozna podstawy HTML-a, zainstaluje Wordpressa, zna coś tam się na ruchu sieciowym i troszeczkę na marketingu, tak? I, i, kiedyś byli ludzie z polityki, od komputerów i ludzie ci humaniści od pisania i bycia wielkimi. No i się okazało, że połączenie tak dwóch różnych dziedzin życia tworzy nowy zawód, tak? I nie ma żadnego nauczyciela, bo nikt nie powie jak, jak, jak pisać do internetu, tak? Musisz sam się nauczyć. Co tam oczywiście szkoły, że krótko, treściwie, w punktach i takiej są ocznej, ale to też się bardzo szybko zmienia, i nie, nie wiadomo. Więc e, siedzenie w jakiejś zamkniętej niszy strasznie Cię zamyka na inne rzeczy. E, I i, i, i, i co się uboższy, a przez uboższy i nie ogarnie innych dziedzin, nie wiesz, co za chwilę stłuknie, tak? Która, która dziedzina. Bo na przykład taki Walking Dead to nie jest do końca gra, bo w tej grze nie do końca możesz przegrać. Tak? Znaczy, to jest jakieś połączenie konesera opowieści z człowiekiem, który podejmuje jakieś wybory e, i który tam cały czas chce mieć jakieś drobną minigrę na, na quicktanie. Jak sobie to rozumiem na pewne po, rzeczy pośrednie, to, to, to nie jest dobre w żadnych z tych gatunków, ale do kupy to nową jakość. A, a, a łapie za serca mnie, Kenera, pewnie, pewnie Ciebie też te, te, te, te sery uwielbiasz. Nie, nie, nie, nie byłem w stanie w nią grać. Tak, tak. Gra jakby demoluje mój poziom empatii. Tak? Nie... A bo jest za mocno, tak? Za mocno dla mnie jest, tak. No nie, za mocno, no, no bo jest mocno, ale, ale przez to coś czujesz. tak? Znaczy, ja, ja byłem strasznie zadowolony, że mam w końcu jakieś trudne wybory po, po heavy rainie. Tak, że... Że, że nie wiesz, co zrobić do końca i nie wiesz, jak to wpłynie dalej na rozwój. Mimo, że oczywiście jest tam teatr, dymu i luster to, to, to, to ja wolę taki trudny wybór i przez 4 godziny, niż dostać, nie wiem, Asasyna na 50 godzin, gdzie robię w kółko to samo, tak naprawdę. I wracam z, ty, z, ty, z tymi, z tymi nie wiesz, co będzie dalej i nie wiesz, jakie gry będą dalej tak? I, i co będzie fajnego. No mówię, mi kolejny Crysis, Gearsy, absolutnie nie robią. tak. To, to są rzeczy, które muszą być w Państwu za darmo, żeby w ogóle się chciało w nie zagrać. I, i z tym się jakby nie zgadzam, jakby z, z tym kierunkiem roz, rozwoju, rozwoju gier, także te tytuły triple trochę nie mają szans na przetrwanie. Poza tymi największymi markami. Tak? No, to jest tyle tam GTA i Batys i w ogóle. No Być może coś w tym jest, bo Call of Duty przeszło na 3-letni cykl wydawniczy, także może już nie wiem, no, dosz do wniosku, że co roku nie, nie da się powtórzyć, co. Cesy. Nie no, nie będą co roku. roku. Trzy firmy. Jak to? Tak? Tak. A, tak czysto, co nie? roku ma być kolor tylko każda z tych film co trzy lata ma wydawać. Ale A, ja No tak jest jak się czytam główki tylko. Ale jak się zgadzam z tym, że powinna być grać co roku, bo na przykład miałem problem, że pamiętam, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, jak mm -hmm. gra była raz na dwa lata, tak? Znaczy, Mas efekty chyba takie były. Także że już do końca nie wiedziałem. O niuansach fabuły. Ale tam nie ma fabuły, no umówmy się, nie. To jest. To jest Wiesz, to znaczy, dobra, Coś to tak tam jak... dzieje się w Call of Duty, bo ale... wolę, wolę zagrać w 4-godzinne Call of Duty, bo wiem, że je skończę. Także, że, że czas, czas na tę grę przewidziany jest skończony i, i, i że mogę się w nią bawić. Mm. No ale mówię, uważam, że ten będzie teraz wielki powrót właśnie o emocje powyści, bo myśmy trochę. Nie wiem, czy czytać taki tekst, napisałem, e, jak kończymy gry e, na blogasku swoim i tam były pytania, jak się mówi, że się skończyło grę w różnych krajach. I zauważcie, że te kraje, które miały wcześniej bardzo rozrywkę elektroniczną i wideo, te właśnie oparte na zręcznościowych tytułach PS Fabuły, mówią, że pokonały grę. Tak? I beat the game mówią Amerykanie. Natomiast ci, którzy mieli to później te, do nich dotarły, te, te, te rozrywki, mówią, że skończyli grę albo ją przeszli, czyli z droga niż zwycięstwo. I będziemy dalej jeszcze w tym kierunku, bo te skillowe produkty się przesunęły na smartfony, na, na smartfony czy na tablety, czy na, na, na kinekty. I tam one będą kosiły, a wyzwania ze skillem będą trudniejsze w multiplayerze. Natomiast w single-playerowych rzeczy, to coraz więcej będzie tam fabuły opowieści i emocji, bo dla mnie granie to jest właśnie emocje. I jak patrzę na swoje sport, na przykład z chatkowymi graczami, tam statkiem, czy, czy składem, czy z innymi, to, to zauważyłem, że ta różnica się między nami bierze taka, że ja zacząłem grać od ów papierowych, gdzie myśmy sobie razem odpowiadali opowieść. A czy my wygraliśmy, czy przegraliśmy, czy, czy były tam jakieś jakie zagadki, jaki był skill potrzebny, bo są totalnie drugorzędne. Ludzie, którzy wpadli w rozwórkę elektroniczną właśnie, w skillowe tytuły, w Tekany, nie wiem, w FIFA, i tak dalej, oni chcą te gry pokonywać, one są dla nich przeciwnikami. Dlatego na przykład w dyskusji o Asasynie IV ja mówię, że nie ma fabuły nie ma bohatera, a oni mówią, że i owszem, że, że, że, że się słoka kim się steruje, tak? Za mądrze, za długo. Za późno. <grym> Jakuby, to ty na to? No widzisz, a ja tak sobie myślę, że, że jeszcze jakiś czas temu, ponieważ się z tobą bardzo zgodził, znaczy teraz już, wiesz, tak nie śledzę jakby całego rynku, bardziej tak jak Kenner śledzę nagłówki w jakimś tam Fidli, także też moja no. wiedza jest bardzo wyrywkowa. Ale z kolei zajmując się tym mniej, powiedzmy zawodowo, spędzam więcej czasu z poszczególnymi grami. I tak nie wiem z Monster Hunterem ostatnim jakieś tam 60 godzin spędziłem, teraz mam prawie 30, na w jakąś tam personę, więc no... Czy ty też pokonujesz grę, tak? Pokonuję grę, tak. No i czuję, że muszę ją, że... no dokładnie. Że to jest jakieś wyzwanie, które przed stoi. Jak ją pokonam, to dopiero wtedy mogę jakieś i iść dalej. A kwestia historii yy, i tego, co, co, co Piotrka właśnie tak, Jara, to też w ramach jakby. Yy, Sprawdzanie, co było tak fascynujące w roku zeszłym. Odpaliłem Last of Usa i jestem na, prawie na samym końcu, ale jeszcze nie skończyłem, także tam przypuszczam, że pół godziny może mi zostało już sama końcówka. I, i, i szczerze mówiąc, kompletnie nie rozumiem, co, co jest takiego super w tej grze. Ale to tak to, to, to chyba trochę, trochę inny temat znowu się zrobił, natomiast to chyba dobrze. No Nie wiem czy wygraliście, pewnie graliście i pewnie przeszliście. Ja, gram. ja nie skończyłem Last Lasto was, bo mnie męczą mnie survivalem, czy za stara na nie jestem i za dużym wysiłkiem jest przejście drobnego fragmentu gry dla mnie. Żeby, żeby, no, nie muszę się no, tam się... Jest tam sporo takich fragmentów jak w Unchartedzie, w sumie identycznych. Nie? Znaczyna... W Unchartedzie jest ja tak nie ma, wiesz? Poza tym ja zauważam, że się bardziej... Y... Boję gry interaktywnej niż nieinteraktywnej rozrywki typu film. Znaczy mogę obejrzeć każdy horror, a jednak surwowale survival, mnie stresują. No. Poza tym cały czas szukam jakby sposobu ominięcia tej walki, czyli jak tą grę przebiec jak najszybciej. I no to damie, też dla Ciebie gra jest wyzwaniem, tak? I chcesz ją pokonać. Żeby zobaczyć czy Gdyby to tam, gdyby tam nie było fajnej bardzo historii do tego, to by mi się nie chciało. Prawdopodobnie nie bym zarzucił. Natomiast e, chcę dojść do tej cutsceny w jakiś sposób. Znaczy Potrzebuję tego wysiłku pomiędzy cutscenami, żeby to nie było film oczywiście, prawda? E, ale suwera dla wymaga trochę za dużo nerwów. I tam jest, wiesz, każdy błąd generalnie Cię wraca do punktu zero, bo giniesz. Więc e, za tak. dużo... Nie lubię. znaczy ta mnie po prostu nuży tak? I od tej gry odpadam na chwilę. się zatrzymam, to, to przystać, bo ja tam mówię, osoba się daleko jestem. Yy, natomiast jest tyle że dookoła yy, ciekawych do zobaczenia, że w momencie, kiedy odpadnę na chwilę od gry, to jest parszą, że coś innego mnie zaciekawi, czy to serial, czy to muzyka, czy książka, czy cokolwiek, czy komiks. Czy no. yy, I odciągnij od tej gry, i a wejście znowu w świat gry. Jest bardzo trudne. To, co mój kolejny taki postulat do twórców, o którym już też parę razy mówiłem, to jest to, że te gry nie patrzą jak niedawno graliśmy. Czy na przykład coś się wydarzyło i w to was nie grałeś powiedzmy dwa tygodnie, tak? bo czas na granie jest to. Różnie ludzie mają, ci którzy pracują nie w zawodzie też w ogóle, mają go mniej i nagle wpadasz gdzieś w środek gry, która jest, zakłada, że jesteś już tym niezły w nią. Tak, bo ten skill się wyrobił, a ty przez dwa tygodnie go tracisz i zaczynasz się coraz bardziej odbijać i coraz bardziej zniechęcać. Tak? Czy gdzieś tam, kiedyś pisamy, żeby te gry robiły się przez chwilę prostsze, albo ci coś przypominały, albo ci mówiły kim jesteś i po co to robisz. tak? Znaczy... Prawda, to w sumie całkiem prosty system byłby. Nie? Takie coś... mm -hmm. No i przypominały mm. też fabułę, co się działo. To no jest... tak, że kim jesteś, co robisz, dlaczego tam idziesz, tak? bo nagle jesteś w środku jakiejś bijatyki i kończ tą bijatykę, bo. Powiedzmy, że skilci wrócił, ale, ale dlaczego to robię? Tak, znaczy, gdzie, gdzie jestem? Mm -hmm. I, I tutaj się odnoszę do świata seriali, który ma takie jak previously on. I niektóre gry też to robiły, na przykład Walking Dead to robił Wolf Among Us czy Alan Wake. E, Kto to zrobił? Jak fajny. No, czy, czy o, i, I jakby. E, ja, się, ja się cieszę, że, że, że te gry trochę zaczynają dorastać. E, takim, I. i bo gry do tej pory były targetowane tak 20 bardzo I, i, i, i głównie w nich. Natomiast te gry, które uderzają w ludzi do, w okolicach 30, bo po 30 jest bardzo niewiele, ale się pojawiają, to uważam, że Heavy Raina, do którego się mogę znowu odnieść, bo to jest najważna gra, to była taka jedna z pierwszych gier, które poznałem, które nie rozumieją ludzie bez dzieci, albo ludzie, którzy mają poniżej 30. Bo ona bardzo w te klimaty uderza i pokazuje, jak w życiu decyzje i wszystkie inne. Tak? Trochę w Walking Dead masz, masz, masz takich też sytuacji, ale ważne, że ludzie starsi, te gry po prostu głębiej, tak inaczej, że, że te proste, oparte na mechanice, znaczy nie proste, jak powiedziałem, gry oparte bardziej na mechanice, zręczności i, i skillu, e bronią się dla młodszych graczy, dla młodszych ludzi, ale im bardziej, im starszy, im ten świat bardziej poznajesz i wydaje cię bardziej ponubym miejscem, to, to jednak chyba chcesz, że ty troszeczkę ty, ty, ty, więcej tych historii tam, czy, czy wyborów, czy wszystkiego. Nie chciałem was zdominować, kochani. No tak jakoś wyszło, no, co że brakowało ci tego mikrofonu po prostu. Brakowało ci mikrofonu, brakowało ci słuchaczy, brakowało ci tej... Trochę chodzę po tych radiach, różnych i telewizjach. Ale faktycznie o grach tam mówię, rzadziej niż kiedyś. Może jakiś wideoblog albo coś powinien zacząć nagrywać. No dużo Ten... rzeczy powinienem zrobić. A ty wiesz, to, to są jakieś tam suma przemyśleń z ostatnich paru lat i z, z, większość w jakiejś formie gdzieś tam napisałem. Tylko wam tak wrzucam na raz szybki, aby co w mojej głowie się wydarzy. Niech nas tam nie wiem co powiedzieć za bardzo, gdyż... No właśnie, my po prostu odpalamy sobie, wiesz, poskaczemy trochę po tym ekranie, zaśniemy przy konsoli, włączymy i tyle. No, bo my prości ludzie jesteśmy po prostu. Brak w, w nas takiej jakby takich przemyśleń głębokich chyba. Chyba tak, no. Ja ostatnio poznałem dysonęstwo narracyjne, określenie i w praktyce. I mogę je wyjaśnić, co znaczy. Wyjaśniaj. Śmiało. No, to, to znaczy, że też z Maxa mi się to wzięło, że widzę tego Maxa Paina z staranego życiem, z śpanego prochami i wodą który tam... Chodzi na kasę cały czas i ma takie smutne, głębokie przemyślenia. I on, ten, ten, ten, ten, ten Max Payne po, po tej tych, po tych chwili, tych przemyśleń, nagle skacze kica jak po prostu bajonetta wręcz. Nie? W tej grze, ja mówię, Jezu, ja też bym tak chciał po takim ciągu sobie picia i trudnych rozmów wstać się rano i biegać z tym pistoletami, tak je rzucać i skakać w ogóle bez wysiłku. To się nazywa amfetamina. Tak. <laughs> nie młodzieży. Może nie miałeś powodu takiego, może nie miałeś dwóch splów, może dwie w ręce spowodowałyby u ciebie nagłe, nagłe no, chęć i zatrzymywania tak. czasu. Tak, no właśnie, na te senty są na narracyjne i go odczem i też mam... Znaczy, no no nie pasuje to, tak? Może za, za dużo oczekiwałeś od tej gry po prostu. No. No nie, wiesz co, nic nie oczekiwam. Nic nie oczekiwałem, po prostu no mówię, że... Y Ogólnie chyba od gier czekuję troszeczkę czegoś innego. Ale taki dysonans masz w każdej grze, praktycznie w każdej grze, w której jest jakaś fabuła, która nie jest czysto zręcznościową opozycją. No nie, podajemy... Podejmie... Tak, tak mi się wydaje, że w każdej grze, w której, która jest, nie jest jedynie opowieścią, jak na przykład nie, Wolf Among Us, tak? czy, ta, czy też właśnie The Walking Dead, w której masz jakiś element, powiedzmy, zręcznościowy, który nie jest którego nie można odzwierciedlić w, w życiu, no to już to powoduje dysonans, tak? bo coś coś, ci tutaj nie pasuje. Jest to powieść jakaś, a no nagle pojawiają się jakieś rzeczy, których dana postać nie byłaby w stanie tak naprawdę wykonać. Albo czy to w wyniku yy, posiadania jakichś umiejętności, czy też w wyniku postępów fa fabuły nagle ro robi coś, co jest yy, w ogóle nie, nie przypiął, nie, nie, nie przyłatał, tak? Czyli też można na właśnie. No tak, znaczy, wiesz, uważam, że jesteśmy na tym poziomie rozwoju i fabuł, i gier wideo, i technologii, że, że możemy to robić i też są odbiorcy, którzy na to czekają, że można to robić. Ja pamiętam, że jak przez pewien czas, powiedzmy, że zajmowałem się czymś, co się teraz nazywa Dying Light i o tym rozmawiałem o tej grze z Techlandem, to miałem taki pomysł, że, żeby w tej grze można było fajnie przegrywać, czyli coś, to co mnie... Nie, no też ale masz te wszystkie gry, w których masz jakieś tam questy i to wyłączy czy to, to zresznościowe, czy RPG, ale są jakieś tam zadania do wykonania. I zwykle jest tak, że nie niewykonanie tego zadania, czy sfajlowanie tego questu, zamyka ci się ciężką fabularną, e, albo powoduje to jakieś negatywne efekty. A ja tam postulowałem, e, i też gdzieś to napisałem, sobie pośpiesznie, że, że byłoby bardzo fajnie przegrywać, że ci wszyscy rycerze bez skazy i zmazy to nie powinni uratować księżniczki i Gofi smoka, czy, czy odwrotnie. Tylko, że przegranie w jakimś tam momencie gry bo obocznego czy głównego, otwierało inne ścieżki fabularne, czyli żeby w pełni, w pełni że, że, że, żeby grasz dalej, tak, i jest to bliższe naszym historiom, tak, że nie udało mu się tutaj, tu stracił, ale zaczął się do końca. Podczas, gdy, gdy jesteśmy wychowani, żebyś load safe, load safe, load safe, aż w końcu ci wszystko wyjdzie, to do końca jest fajne, tak. E... Ja myślę, to chyba też z punktu, może z punktu widzenia, znaczy, z punktu biznesowego nie jest to opłacalne I, i wiesz, taka gra, tworzenie tego tytułu z takimi różnymi ścieżkami i, i po prostu e, możliwościami przejścia byłaby po prostu ekonomicznie... Drosze, no, czy ale chcę pomyśleć o tym, ile masz weznać bezsensownych questów fedexowych, tak? Przyjś, przy, przynieś przynieść po zamiata i pogadaj, pozbieraj 100 nutek czekać. Nie, ale dopóki to się sprzedaje, no to tak, tak naprawdę to nie, jest, to nie jest problem, nie? Chyba. Tylko zauważ, że, że podaję przykład Walking Dead, które zebrało wszystkie możliwe nagrody, i wszyscy się w nim zakochali, a jest to gra, gdzie masz trudne wybory, nie masz jakiegoś, że nie masz ani grafiki, ani, jest, ani. I krótka, jest epizodyczna, i jest posłana na emocje. I, i, i, to, I to uderzyło, tak? Ja uważam, że tych gadżetów coraz więcej, którzy będą takie rzeczy poszukiwali, i wręcz te takie szt sztandarowe tytuły, które mówią przez 30 godzin strzelaj, headshopy odrzucają, a, a to inne podejście właśnie może być na tyle ciekawe, że ludzie właśnie będą tego oczekiwać. Słuchajcie, Walking Dead czy Wolf Among Us to, jest, to są gry, które ja prorodowałem, tak? Czyli kupiłem ten pasa w ciemno natychmiast. po, po, po I zostaliśmy w zrobieni w ciula. Tak, no popełniając po, po, fakt tutaj, że, że gra się dalej na Xboxie haczy i że, że, że nie było to jest dla, dla osób, które, które ją kupiły wcześniej, tak? Zgadzam się, ale żadnej innej gry nie zapłaciłbym w ciemno za, za, za żadną inną grę, tak? A, a ten, to podejście nie pasuje I tej pasuje, więc ci ludzie z kasą, tak? którzy, którzy kupują gry od razu i generalnie ta cena, czy to kosztuje 50 czy 80, aż tak ważna nie jest, to chyba jest ważna grupa społeczna dla, dla wydatków to raz, a dwa, jeżeli chodzi o koszty tworzenia takiej gry, to mówię, jak wydniesz te, te, te, te questy czy zadania bezsensowne, czy to jest pod po trudności, a zrobisz, ok, to mamy tą ścieżkę tego questa, że jak, jak ci wyjdzie, to idziesz w tą stronę, a jak nie wyjdzie, to idziesz w tą stronę, tak? Zresztą robisz mniej tych, robisz tyle samo o fabularnych, tylko na mniejszej ilości questów. I teraz pomyślę, że w Wiedźminie generalnie, czy, czy w Falloutie wybierałeś sto, czy w drogę, czy wybierałeś strony, a co, jeżeli by zamiast zbierania stron zrobić właśnie w ten sposób, tak? Bratowała się ją? Nie, ale gra się nie kończy. Tak? Mm -hmm. Nie masz takiej, takiej informacji, że 15 tysięcy questów poszło się, poszło się kochać i w ogóle coś beznadziejny. Tylko nie, gra się toczy dalej. Nie, no ja wiem, A, no to ja na pewno bym przychodził więcej gier dzięki temu. Także to... No właśnie, ta gra byłaby krótsza, ale miałby więcej historii, poza tym mógłbyś pójść różnymi ścieżkami w tej, w, tej, w tej grze, tak, zobacz co się, co się, co się wydarzyło. A nie, nie sądzę, żeby koszta produkcji były dużo większe, tylko nastawienie... I odbiór tej gry byłby inny, pamiętaj, że znaczy do tej pory gracze mają problem, że inwestują te 30 godzin w postać, a ona na końcu i ginie i jak to? Tak? to? Ten problem był w Masi, ten problem był w finalu siódmce i, i potem twórcy się z tego wycofali, bo w grach na skilla, no jednak chcesz wyleźć, bo, bo tego skilla inwestujesz. W grze w po postaci na emocje, czy na przeżycie z gry, na podróż, a nie na zwycięstwo, nie na pokonanie gry, tylko na przejście jej, to może być droga ciekawsza. I, I też dyskusje, gdzie byłeś tak, że opowiadanie sobie tej grze byłoby pewnie no, fajniejsze. no mówię, ja jestem z backgroundu RPGowego, tak? mówię, ja się uczyłem grać na, na RPG gdzie ważna była wspólna historia i opowieść, i emocje związane z a, a to czy się tą księżniczkę ratowało, czy nie, to było drugoplanowe do tego jak. No nadal mi się wydaje, że jednak górę bierze maksymalizacja po prostu w zysku. No tak, tylko pamiętaj, że, że, że, że bierze tą górę, natomiast wpadasz na rynek, gdzie jest tysiące gier darmowych, a twoja kosztuje 250 zł, a takich gier 250 to jest w miesiącu 20, czyli tak? 10. I twoja gra jednak czymś się musi odróżnić, jeżeli nie możesz zalać marketingu dolarami i, powiedziesz, i ta gra musi wszędzie, tak? Jeżeli to nie jest Call of Duty czy, czy GTA, no to sorry. Czym się tak gra różni, tak? Czym się różni DWMK4 od DWMK5? Czy 3 od 4? Bóg mi świadkiem, że nie wiem. Może no, Tapcham wie. Nie wiem, nie wiem. Czy, czy, y, y, dodając do tego, na przykład, i dalej się odwołuje do, do, do tego systemu Turtle Games, kiedy oni sobie taką taki system do opowiadania opowieści, tak? do opowiadania historii, czyli masz mniej więcej mechanika, masz tutaj opowieść o zombie, masz opowieść o, o, o baśniach z komisji o będzie gra o tron. Jestem przekonany, że wszyscy tę grę kupimy i przejdziemy i się nie zakochamy. I, i na, na tej podstawie możemy tworzyć podobny świat, tak? znaleźć jakąś mechanikę, formułę opowiadania te opowieści, a, a, a my jako ludzie odczpamy no, te opowieści. Tak? Z znaczy, opowieści mamy wszystko. Nasz umysł jest przystosowany od momentu urodzin, do tego, żeby tych te słuchać, chłonąć, wyciągać jakieś tam nauki, czegoś się uczyć. E, czy na, czy dawno, dawno temu, że nie schodzić w nocy ze ścieżki, bo się dopadnie tygrys w trakach i zeży, więc siedź z ludźmi, bo jest taka historia. Potem byli trubadorzy, którzy tam mówili, co się dzieje w krajach, jak tam walczył Roland i opowiadali jakieś rzeczy. My teraz gry wideo doszło tego medium, które opowiada historię. Tak? Znaczy, jeżeli mamy coś zrobić, albo nasza pokolenie ma coś zrobić, to pewnie prędzej włączy jakąś grę i coś sobie tam... Jakoś opowieść przyjmie, niż, e, niż pewnie weźmie książkę. Co ma tam? Okej, okay, możemy tym ubolewać lub nie, ale tak jest. Dla mnie to są tożsame rozrywki. I skoro my jednak tych historii pożądamy, bo one są w tych grach i nie mają po prostu gry, chyba że masz multiplayer, ale nie ma takich gier bez historii. Znaczy, zawsze wiesz, dlaczego ten bohater idzie z punktu A do punktu B. Tak? To jest tak jak kino porno, że w kinoporno, jak już mamy film pornograficzny, to. W tym filmie wiemy mniej wiem, dlaczego ci bohaterowie się razem spotykają i się nagle bardzo lubią. Tak coś tam się dzieje, dojeżdżają do siebie. Chcemy tego, ponieważ byłoby, będą, no by się znudził tym samym faktem oglądania powtórzeń czynności bardzo, bardzo szybko. Czyli ta opowieść jest bardzo ważna, tylko do tej pory była niedoceniana, bo byliśmy na co nie na pokonywanie, a to się kończy. Bo jest za dużo tego pokonywania, za dużo z takich samych gier, więc odróżniamy ich tylko i wyłącznie settingi i opowieści. No Bioshock nas ujął settingiem i opowieścią. Dlatego o tym mówimy, o tym tyle, A nie mówimy o crazy się od 1 do 3. Pamiętacie o co się tam chodziło? I do w ogóle o tej grze? że grze? Śliczna była, ale co tam się działo? Ja nie. I nawet tak mam o czymś myśleć, to nie ko za bardzo. Ko kombinezon i łuk, to tyle pamiętam. No, no właśnie. Mógł też był w Tombajder, tak? W tom nie, ale faktycznie właściwie jak teraz wspomniałeś o grze o Tron i, i, i o tej mechanice, która będzie jakoś powylona przez znaczy z, z, z, z Walking Dead i, i Wolfa, to no, kuczy to, to może być jakiś taki game changer, no faktycznie, bo to może przyciągnąć znaczy nie, całkiem na... sporą rzeszę niegraczy. graczy i, i... To trzeba że nie, nie, nie, nie wiem, czy my się możemy nazywać graczami. Albo czy gracze Lola są graczami, tak? Czy mam zamiast, którzy grają nałogowo w Lola, oni żadną inną grę nie grają. A jak ja ich słucham, to nie rozumiem, co się dzieje, ponieważ w Lola nie gram. To nie jest mój, mój, mój styl gry, ale nie wiem, co się tam dzieje, w tym, ani w tej scenie, ani, ani w tym świecie, ani, ani o czym oni nawet mówią. Więc... Ja też nie wiem, bo Konrad nie... Hildebrand często robi tweety na i są niezrozumiałe <śmiech> zupełnie. No, a już, to jest jakaś tam subkultura, tak oni się zamykał się w jakąś czy powinien jakbyś pogadał z Fifie, tak? I, to jest taki nie. nowy język zupełnie, tak? Czy... To masz masz geto grania w jedną grę, a zauważ, że teraz te gry będą ci wiązały swoje światy, bo tam, tam, tam, tam ta idea świata persistent, czyli sta, stałego, że dołączasz się do rozgrywki, dostajesz nowe epizody, jak, czy jak w Walking Dead, będzie cała zobaczy szła, żeby ta gra była usługą, dopinasz się do świata. W racji, tak, ja myślisz mam bardzo silny multiplayer kom kompetytywny z, z wyzwaniami skillowymi, a w tych, tych grach dla pojedynczego gracza, czy nawet do kooperacji, no to sorry, no, e, no możecie wymienić mi grę, którą znaczy oprócz osoba, która kończy wszystko. że jak nie gra na szczeblach gra, tylko w 15 gier tygodniowo. E, ale ludzie, którzy normalnie grają w gry, przelewam się te, te wymienienie gry, którą skończyli jest trudne, tak? Bo gdzieś tam te 20 godzin Cię znużyło, bo, bo, bo po co? Eee, nie, no tak podsumowując to, to, to przekonałeś mnie, to rozgadzam się z Tobą. <śmiech> te i inne mądreści są na moim blogu. Tak, a właśnie nie znam adresu twojego bloga na pewno, także, znaczy część na pewno, tych, a może nie wiem, tych dwóch słuchaczy czy może tak. tych dwóch słuchaczy zna. Pozdrawiamy, pozdrawiamy tych dwóch chętnych z Twittera. Torea discordia.pl. Tam, tam takich rzeczy odpiszę no, co jakiś czas sobie. Jeśli myślicie, że macie jakieś takie nowatorskie albo interesujące przemyślenia o albo, albo marynarki, to wejdźcie do bloga, no właśnie na bloga do, do Tora i zobaczcie, że on już ma tę notkę i tak, więc, tak, więc nie ma o czym rozmawiać. Dlatego, nie ma szukania. Dlatego, dlatego, no. dlatego Toro właśnie zdominował tę dyskusję, a Ryszard nie mógł wytrzymać presji i po prostu sobie po prostu chamsko poszedł, no rozłączył. Strzelił w focha. Strzelił w i się rozłączył, robi brzuszki teraz. Je, jeżeli się ta formuła spodoba, to może będzie częściej, ale potrzebujemy wsparcia i zlegrzenia do boju, bo to ciężko się spotkać, jak się z starym człowiekiem każu, ale. Tak, tak przepraszam to... za, za słabą formę oczywiście i, i, i następnym razem, ile do tego dojdzie, będzie lepiej na pewno. A Emila nie ma dla, z nami dlatego, że nie, nie go dlatego, nie lubimy, albo on nas nie lubi, tylko po prostu nie ma internetu i być może niedługo, jeśli byśmy nagrywali znowu, to będziemy też z Emielą. A myślałem, że Emil jest zakamuflowaną opcją niemiecką po prostu. Ale... <śmiech> I. No. <śmiech> Pozdrawiamy, Emila. Pozdrawiamy, oczywiście. Mhm. I resztę. Pa. Pa. Tak. A to już, papa. Pa. Hej. Pa.